Wyobrażacie sobie państwo radość takiego zwierzaka, który jest wypuszczany na wolność? A teraz pomnóżcie tę radość przez dziesiątki osobników. Nie przez jednego zwierzaka, nie przez dwie, trzy, cztery, pięć klatki. Nie przez dziesięć, tylko przez sto kilkadziesiąt. I to cały czas się nakręca coraz bardziej. Tak w ogóle jak się tam jedzie w tamtą okolicę, to jest Jabłonowo, to jest na wlocie do Mirosławca, jak się zachodnio zachodniopomorskie wjeżdża od strony Waucza, to widać tam takie znaki uwaga na żubry. Bo tak naprawdę zaczęli od żubrów. I niektórzy mówią, nie, niemożliwe, taki rzad z tymi żubrami, że żubry po drodze sobie mogą chodzić tak, bo one sobie tam dziko chodzą. Rysie również. I o tych rysiach teraz będzie właśnie. Maciej Tracz, Pomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Dzień dobry panie Macieju. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzika zagroda jabłonowo na, na wlocie do Mirosławca. Ile tych rysiów już wypuściliście na wolność? Jak to wygląda? Niech pan opowiada, bo na zdjęciach wygląda pięknie, ale to są tylko albo aż zdjęcia od 2019 roku wypuściliśmy do przedwczoraj, bo to tak wygląda, 112 rysi. No przy czym to niestety nie zupełnie takie jest wesoło, dlaczego? dlatego, że spośród tych 112 rysi do dzisiaj żyje 30. A co się stało zresztą w takim razie? No to jest no, to zimny to kubeł wody też... na początku, na głowę. Znaczy nie, nie, nie. Ja tak też się bardzo kryguję, żeby to nie był kubeł zimnej wody. No niestety na wolności ryś nie żyje tak długo, jakbyśmy sobie życzyli. To jest po pierwsze. Po drugie, no od tego roku 18-19 to już trochę czasu minęło. My często puszczaliśmy zwierzaki, niekoniecznie roczne, tylko starsze. No i jest taka już kwestia, to tak już wracając do kubła niestety. No. Te zwierzaki, które my wypuszczamy na wolność, to są zwierzaki, które pochodzą z ośrodków zamkniętych. Czyli, Czyli urodziły się w niewoli. Tak, mm -hmm. pełna miska, jak chory to lekarz, dach nad głową i jak przyszło do życia na wolności, to nagle się okazywało, że jednak coś tu nie pasuje. I, i, I czasami to się po prostu nie udaje tak do końca, jakbyśmy chcieli. Nas uprzedzano, że straty będą w granicach 50%. Tego nie można tak liczyć wprost, że od 18 roku do dzisiaj żyje około 30 osobników i coś tu jest nie tak, mm -hmm. dlatego że... Celem projektu nie było przywożenie rysi z ośrodków zamkniętych z, z Europy, tylko celem, naszym celem projektu jest uzyskanie od tych rysi potomstwa urodzonego na wolności. Bo te rysie, które my przywozimy, no to są rysie, które rok miały kontakt z człowiekiem i one, tak trudno mówić, że one nie są w pełni pełnowartościowe, ale mają trochę namieszane w głowach. A my chcemy, to, żeby one to... wróciły do natury i żeby to było tak, jak to było kiedyś, zanim człowiek namieszał im z kolei wiele e, lat tak. temu. Aha. Tak, tak. I to pokolenie, które się rodzi już na wolności, to już są te dla nas się takie nazwijmy pełnowartościowe, i one zachowują się już odrobinę inaczej mają zupełnie, mają dużo większy respekt do człowieka. To są te rysy właściwe, które chcielibyśmy mieć i to, że my te wyposażamy w obroże telemetryczne wszystkie mm -hmm. spośród tych, które wypuszczamy na wolność, to wynika z faktu, że troszeczkę się obawiamy o to, jak one właśnie będą się zachowywały w stosunku do człowieka, no bo my większość społeczeństwa, ogromna większość społeczeństwa je bardzo lubi i to jest bardzo sympatyczne zwierzę, ale no nie wszyscy niestety. Poza tym one potrafią czasami człowiekowi nadepnąć na odcisk i wtedy jest kłopot. Te, które miały z człowiekiem kontakt przez te osiem swoich dziewięć miesięcy życia, czasami niektóre dłużej, czasami potrafią nas, nam trochę na te odciski nadepnąć i ludzie narzekają. Wtedy musimy podejmować interwencję. Jak jest ta obroża, to jest to dużo prostsze, A Co mówią te szybsze? obroże? No bo obserwujecie ruchy tych zwierzaków po wypuszczeniu hmm. na wolność. Co jak one się w ogóle zachowują, kiedy taki ryś... No, to też pokazuje, jak bardzo mozolna i trudna jest ta praca, że to nie jest takie... Na zasadzie urodziły się nam rysie w niewoli, wo, mamy pierwszy sukces... Mamy no, je podchodowane, tam. mamy drugi sukces. Wypuszczamy je na wolność, udało się. To nie jest takie proste. To jest dużo bardziej nie, skomplikowane. No tak, to no niestety, natomiast jeżeli chodzi o większość społeczeństwa, tak to jest odbierane, no i może właściwie jest to, jest to właściwe. Mm -hmm. Co I mówią te momencie, obraże? Jak się zachowują? No w tym no. momencie, bez tych urządzeń telemetrycznych właściwie nie za bardzo sobie wyobrażamy funkcjonowanie, ponieważ co one nam mówią? One nam mówią jak się przemieszczają, gdzie się przemieszczają, kiedy się spotykają, jak długo są z młodymi, gdzie rodzą młode i gdzie czasami nadepną nam na odcisk, czyli czasami gdzieś wlezą do jakiejś hodowli Danieli, jakiegoś Daniela zabiją. No niestety one polują, znaczy polują, no polują bardzo blisko osiedli ludzkich, czasami są widywane, zwłaszcza te, które wypuszczaliśmy na wolność z niewoli. One nie czują takiego jakiegoś strasznego respektu e, przed człowiekiem i czasami nawet potrafią polować w okolicach osiedli ludzkich, nawet w Biały Dzień ludzie Ale lepiej nie blizą, by było, żeby się ludzi bały, się bały. rozumiem. To znaczy, no, nie, najlepiej to by było, najfajniej dla, dla wszystkich to by było, gdyby, gdybyśmy nie robili im krzywdy, wtedy mogą się nie bać. No, ale tak. niestety, no, zdarza się, że robimy tę krzywdę, To wcale nie tak rzadko niestety się zdarza. No, dlatego nie, nie, czy nam się to podoba, czy nie, musimy spowodować, żeby one się jednak nas obawiały. No, taka jest smutna rzeczywistość. Mm -hmm. Czyli w tej Także... chwili mamy mniej więcej, można powiedzieć, tak 30, sądząc po tych nie, danych. Nie, nie, telemetryle... nie, no właśnie, właśnie, ja nie dokończyłem, nie. bo to jest no. takie bardzo mylące. To jest bardzo mylące, dlatego, że Następuje wymiana tych zwierząt, które przywieźliśmy, na te młode, które są na wolności. I my w, w tym momencie szacujemy, że na wolności urodziło się co najmniej, czyli to jest to, co jesteśmy w stanie udowodnić, to no. znaczy mamy obrożę urodziło się co najmniej 150 kociąt. I to jest miara tego e sukcesu tak, tak naprawdę, te urodzone już w e dzikim e świecie. E e tak, znaczy te 150 to są zwierzęta, które których my, które bo zupełnie inna ilość się rodzi się, to znaczy mama rodzi tych, tych, tych kociaków więcej niestety coś tam zawsze odpadnie właśnie ta selekcja naturalna potem w trakcie tej ośmiomiesięcznej tej, tej, tej, tej opieki matki nad kociakami też coś tam zawsze wypadnie. To ile te, tych kociaków te... przeżywa w takiej jednej rysiej rodzinie z takiego jednego miotu? To jeden, dwa? To zaraz odpowiem. I, no. i te 150. To są te kocięta, które już odłączane, które matka już e, przestaje się nimi interesować bo ma następną ruję. Czyli one są, one mają już e, tamte 6-7 miesięcy, 7-8 miesięcy mm -hmm. nawet. Idą na swoje. Idą na swoje, tak. <śmiech> Mm -hmm. e, e, zapytał pan mnie przed chwilką o mm, I, ile przeżywa e, tak z, z takiego aha, no to, właśnie, za... to, wszystko zależy, to wszystko zależy od dostępności bazy żerowej i tak jak w roku mm, 19-20 mieliśmy kotki pierworódki, te przywożone z, z, z, tam, z Niemiec na przykład e, one nam potrafiły wyprowadzić pięć kociąt, a do wieku 8 miesięcy dożywały cztery mm -hmm. ponieważ był dostatek jedzenia natomiast w tej chwili no to są już niestety tylko dwa kociaki a średnia, średnia dla całej populacji to już jest około półtora kociaka do następnego roku. Mm. Niestety, ponieważ nie ma co jeść. Jak, panie macie, jeść. jak można pomóc tej sytuacji? To znaczy, co można zrobić, jakich błędów popełniać mniej, ja czasami mówię nawet, jak ktoś jedzie tam w okolicy, bo wiele osób w ogóle nigdy nam u was nie było, więc powiem, po pierwsze, pojeźdź do dzikiej zagrody. Zobacz, nakarm żubra jabłuszkiem czy marchewką. Będziesz tak. inaczej. Wy, wytrzyj. On cię poślini trochę. Wytrzyj tę łapę poślinioną o jego futro z boku. Tam ci wytłumaczą, jak to można zrobić. To trochę pojmiesz więcej. Zobacz, się. Ale no ja rozumiem. W uproszczeniu mamy całą baterię łazionek właśnie po to, żeby było ci tak. te ręce umyć i się nie przejmować tym rzeczy, jaka ślini. Ale ja obok, obok są znaki, tak. które mówią zwolnien Wielu kierowców na przykład kompletnie te znaki lekceważy, bo oni wiem, gdzie ograniczenie sobie zrobili, prawda, mówią, że żubry tu wyjdą na drogę, mówią, one na serio wyjdą, bo one naprawdę wychodzą. I podejrzewam, że to dokładnie tak samo te rysie wychodzą, prawda? I to jest, to z... znaczy, pan mnie pyta w tej chwili właściwie o, o to, co jest przyczyną śmiertelności i tutaj nie ma jakiegoś takiego jednego czynnika głównego, no za dwa główne czynniki, takie odpowiadające za największą ilość zwierząt, które umierają, no to trzeba by było niestety te dwa czynniki, jeden to jest świerzbowiec, czyli to jest taka choroba, którą on się nabawia od lisów i jenotów, no bo rola rysia w środowisku jest między innymi taka, że on eliminuje dziesiątkuje, może tak. nie eliminuje, ale dziesiątkuje w środowisku lisa, jenota no i szopa. I to jest to jego podstawowa rola. W tej chwili również szopamy my na przykład tutaj, gdzie mamy rewiry, e, gdzie mamy rewiry rysi, to, to szopów nie ma. Po prostu nie ma, bo mm -hmm. szop przed, przed, czy przed wilkiem próbuje uciec na drzewo, no tutaj raczej... A to druga przyczyna, no. rozumiem, samochody, czy ludzie, e, nie, inaczej nie, mówiąc. Nie, niestety, niestety druga przyczyna e, nie to są niestety myśliwi. Ha! No, to, no i to jest, bo tu problem polega na tym, że każdy zwierzak, który trafia w nasze ręce, jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie, że coś tam było nie tak, no to jest robiony rentgen. No i nawet te ryś jest troszeczkę za mały, żeby zatrzymać kulę, w związku z czym tej kuli nie ma w tym zwierzaku, no ale samo piłki to na rentgenie wszystko widać. No i jeżeli my mamy taką sytuację, że... Y, około 10% jest y, z tymi odłamkami, no to y, na pewno jest tego więcej, także to jest dosyć dużo. Panie Macieju, tak, powiem tak, tak e, szukam jakiejś pozytywnej puenty, niech tą pozytywną puentą będzie, że sto kilkadziesiąt się urodziło na wolności, że to jest potwornie trudna, ciężka tak, praca i tak, kolejne świeżo tak, wypuszczone, tak, natomiast tak, co, co do myśliwych tak, i tego wszystkiego, powiem tak, dla was to jest zabawa, moi drodzy, a dla tych zwierzaków to jest życie. Ktoś inny walczy tak. o to, żeby one wróciły do środowiska, a wy się bawicie w taki czy inny sposób, mówicie, że to rozrywka, tradycja, może się zastanówcie po prostu czasami na tym. Maciej Tracz, pomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Dzika Zagroda i polecam bardzo gorąco dziką zagrodę, Droga Krajowa nr 10. Jak się z Wałcza wyjeżdża w kierunku Mirosławca po lewej stronie, nie da się przegapić. Warto. Bardzo naprawdę dziękuję. Warto. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia. Do, do widzenia, do usłyszenia. Pory Roku Reklama To co Marian? Rowery?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 Choć minimalnie spadła tam temperatura, a niby powinno być cieplej, i dzień się przesuwa. A najchłodniej w Mikołajkach, niecałe 4 stopnie, 3,8 wskazuje stacja pomiarowa. Tak, to jest ta stacja pomiarowa w Mikołajkach, która pierwsza wykryła promieniowanie z Czarnobyla. Legendarna i przeszła w ten sposób do historii, choć lepiej, żeby już więcej nikt do historii w ten sposób nie przechodził takim odkryciem. Nigdy więcej, żeby się nie powtórzyło. Temperatury w ciągu dnia. Maksymalna 7 na północnym wschodzie, tam najchłodniej. W centrum 10, 11, 12. Na przeważającym obszarze Polski. Nawet do 14, 15, no 16. Gdzie nie gdzie na krańcach zachodnich. Przynajmniej teoretycznie. Teraz ruszamy na północ, nad morze. Cieplej? Oj, wątpię. Gdańsk. Tam czeka na nas pan Piotr Kamont ze Stowarzyszenia Jestem na ptak. W Gdańsku dziś piękne słońce, bezchmurne niebo, no może poza drobnymi obłoczkami, które gdzieś tam na niebie się pojawiają. Ciepło, ale jeszcze ciągle wieje dosyć chłodny wiatr, no i liczymy po cichutku, że przewieje te ostatki chłodu. A jeżeli już Państwo tutaj będą, albo w ogóle jeżeli Państwo spędzają majówkę gdzieś w terenie, to zachęcam naprawdę do tego, żeby się na chwilę zatrzymać posłuchać ptaków, bo ten koncert, który w tej chwili się odbywa, jest naprawdę spektakularny. Wszystkie krzewy, wszystkie drzewa śpiewają ptakami, śpiewają muchołówki, śpiewają pleszki, śpiewają oczywiście sikory. Jeżeli wyjdziemy gdzieś bardziej w teren, no to oczywiście skowronki, pojawiły się już dudki, a jeżeli będziemy gdzieś nad wodą, no to warto zwrócić uwagę, czy gdzieś pomiędzy trzcinami nie przemykają się już młode gęgawy, bo jesteśmy oczywiście przyzwyczajeni do tego, że wiosna dopiero się zaczęła, a więc ten sezon lęgowy ptaków dopiero się zaczął, natomiast są już gatunki, które swój przychówek tegorocznie już mają i się nim opiekują, więc no życzę Państwu na tą majówkę pięknej pogody i niezapomnianych Wrażeń, jeżeli chodzi o obserwację ptaków, to jeszcze raz nazwa stowarzyszenia, żeby dobrze wybrzmiało, bo łatwo zgubić pierwszą literkę. Piotr Kamont ze stowarzyszenia, jestem na ptak. Tam przed tak pisanym, drukowanym jest jeszcze malutkie P. Ptak. Ale Polsko na tak, tak na marginesie, gdzie patronuje także radiowa jedynka tej akcji Telewizji Polskiej. Jak najbardziej jesteśmy za. Panie Piotrze, dziękuję. Jeszcze szybciutko Warszawa, stacja pomiarowa, barometr 1014,7 hektopaskala. Idzie w górę coraz szybciej to ciśnienie, termometr plus 7. Cztery pory roku.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 Są cztery pory roku w radiowej jedynce. i Jeszcze nie rozwiązanie. Na no rozwiązanie konkursu poczekamy chwilę. Teraz czas na powieść. Lektury jedynki. I niezawodny Chmielarz przygotowany. Szwed odwiózł swoją córkę, Tamarę do koleżanki. Miała u niej nocować po prostu. Posłuchajmy ósmego fragmentu powieści Wojciecha Chmielarza zatytułowanej Tam... Gdzie zmrok zapada szybciej Czyta Przemysław Bluszcz Ze wspomnień Wyrwał go dzwonek komórki. Nowy numer. Pomyślał, że to kolejne kłopoty, którymi nie ma ochoty się zajmować, ale i tak odebrał. Słucham, rzucił. Dzień dobry, tutaj Aleksandra Janoszek. Jestem nauczycielką polskiego pańskiej córki Tamary. Pisałam dzisiaj do pana w sprawie jej ocen i zachowania, ale mam wrażenie, że nie potraktował pan mojej wiadomości wystarczająco poważnie. Jak to pani do mnie pisała? Na librusie. Zaprosiłam pana na spotkanie do szkoły w sprawie ocen Tamary i jej zachowania. Uważam, że musimy na ten temat poważnie porozmawiać. Do tej pory traktowaliśmy ją ulgowo, ale w tym roku jest matura. Dobrze, przerwał jej szwed. Zaraz zerknę na tę wiadomość. Ale pan mi już przecież odpisał. I właśnie dlatego dzwonię, bo pan chyba nie docenia powagi sytuacji. Nie dostałem żadnej wiadomości i na żadną nie odpisywałem. W słuchawce zapadła cisza, kiedy oboje w jednej chwili zrozumieli, co się stało. Przejdę do szkoły, wycharczał. A teraz proszę wybaczyć, ale muszę porozmawiać z córką. Mm, tak, oczywiście, dzień przerwał połączenie, nie pozwalając nauczycielce dokończyć. Dopił whisky i wszedł na Librusa. Było tam mnóstwo wiadomości, ale żadnej w sprawie spotkania i żadnej od Janoszek. Sprawdził w koszu i tam ją znalazł. Poszedł po kluczyki od samochodu, zjechał do pasła i zatrzymał się przy tym samym domu, pod który podwiózł Tamarę. Na domofonie wybrał pierwszy, lepszy numer. — Tak? — usłyszał głos starszej kobiety. — Ja do państwa Samor — powiedział. — Ale oni mieszkają pod dwunastką. Oh, — Przepraszam, pomyliłem się. — Wpuści mnie pani? — wszedł na drugie piętro i załomotał do drzwi. Po chwili otworzył mu mężczyzna w średnim wieku z wąsem pod dużym bulwiastym nosem i w okularach w grubej rogowej oprawie. Brakowało mu jeszcze sweterka w serek, żeby wyglądał jak postać wyjęta wprost z filmu z lat osiemdziesiątych. Szwed bez słowa wyjaśnienia wszedł do mieszkania. Mężczyzna w ostatniej chwili zrobił krok w bok, inaczej dostałby z bara i wylądował na ścianie. Ale co pan robi? Tamara, ryknął Szwed. Tamara, chodź tutaj natychmiast. Tak nie można, zaprotestował mężczyzna. Szwed zacisnął pięści i skoncentrował się na tym, żeby nie zwracać na niego uwagi. Gotowało się w nim, ale nie chciał zrobić mu krzywdy. Przyjechał tu po córkę Zabierze ją stąd i w domu wyjaśniał sobie parę rzeczy Tamara Do pokoju wyszła kobieta w kuchennym fartuchu Patrzyła na niego ze strachem w oczach Za nią pojawiła się dziewczyna w wieku Tamary W bluzie z postaciami z bajki Disneya Tamara Proszę wyjść, bo zawiadomie policję Powiedział mężczyzna i popełnił błąd Bo próbował chwycić Szweda za rękę ten odwrócił się gwałtownie Słuchaj gnoju, warknął podnosząc pięść Przyjechałem tu po córkę i ją stąd zabiorę A jeśli myślisz, że Tamary tutaj nie ma Krzyknęła dziewczyna przerywając mu Przemysław Bluszcz Przeczytał ósmy fragment powieści Wojciecha Chmielarza Tam, gdzie zmrok zapada szybciej Książka i audiobook ukazały się W wydawnictwie Marginesy Ciąg dalszy jutro.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 ten ładny strój pasuje w nim do tła wyraźnie spada na nas kurs widoki trafia szlak lecz nie dam wam zobaczyć nic znów udam że to nagły uro Po nich trybie milcz. I znów wam nie odpiszę Porę Z pozorem i po drodze Dużo pracy tam znać ścisk Czy to sen? Czy naprawdę w samym środku Na rozwiązanie naszej zagadki. Pani Iwona z Poznania, dzień dobry, Pani Iwono. Dzień dobry, witam serdecznie. Co tam było schowane w tym rebusie dźwiękowym? Oczywiście, obserwatorium meteorologiczne. Dokładnie. Pani ulubione, ma Pani jakieś? Bo mamy parę takich obserwatoriów tak. słynnych, ulubione bym powiedział. Tak, to Śnieżka. No. A dlaczego nie Kasprowy? Yy, bo Śnieżka jest mi bliższa. Uwielbiam Karkonosze. Mm -hmm. Swego czasu pisałam pracę magisterską na ten temat. Mm, a jak temat pracy yy, był jaki? Czynniki wpływające na efektywność obiektów hotelarskich na przykładach Szklarskiej Poręby Ładne, O jakie ładne. No to, to, to, czyli trzy talerze to pani wie, o co chodzi w Karkonoszach. To dla pani o, jest oczy czywiści. oczywista oczywistość. Ja tak. mówię o tym Kasprowym, bo na, na Śnieżce w Obserwatorium, no to byłem już jakiś czas temu, a dosłownie parę dni temu byłem na Kasprowym razem z całą audycją mhm. Więc po prostu tak bliżej. Bardziej no wieje tak, na kaspowem. A na śnieżce yy, też wieje, prawda? No nie wiem. Na śnieżce, bez względu na to, czy jest słoneczko, czy śnieg, czy deszcz, to bardzo wieje. Pani Iwono, pozdrawiam gorąco. Tak? Bardzo dziękuję. Również? Jest nagroda oczywiście. Dla słuchaczy informacja ważna. Zapraszam na jutro. Będzie oczywiście o majówce, będzie o podcastach. tego tak a dzisiaj w podróżach Czajarka, premiera podcastu. Tylko nie mogłem powiedzieć wcześniej, bo by było, że naprowadzam was na rozwiązanie. O obserwatorium imgw na Kasprowym Wierchu. Wyżej już się nie da. I tam dopiero wieje. Przynajmniej tak mi powiedział pan meteorolog. Zapraszam i do usłyszenia do jutra. W środku dnia Za nami Gambit Tańczymy jak królowie A Ty mówisz, że lubisz mnie Ja to wiem, ja Ciebie też I tym bardziej, że W środku dnia, dnia bez Eliksir młodości Może i tak mm, Mówią mam to Mogą nam trochę zazdrości W środku dnia bez Ciebie ciemno Razem płoniemy w nocy Przyciągamy się Mówią, że to przeznaczenie Mówią, że dobre moce Że znalazłam Cię W środku dnia bez Jedynka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 to jest radio, autopromocja, reklama. Panie Pascalu, mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 Ręcznik papierowy welwet Turbo lub Turbo Duo, trójwarstwowy w promocji drugi aż 70% taniej. Oferta ważna do 2 maja. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Reklama. Ogłoszenie społeczne. To jest Ula, która jak wielu podopiecznych fundacji hospicyjnej uwielbia się uśmiechać.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 Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na S8 między węzłami Młochów i Nadarzyn w Starej Wsi przewrócił się samochód ciężarowy z przyczepą. Jest zwężenie w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się jednym pasem i w tym miejscu jest 3-kilometrowy korek. Na S8 mamy też kłopoty w samej Warszawie. Między węzłami Zachód i Bemowo po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Białego Stoku i wielokilometrowy korek. To szósty kilometr tej trasy. S8 korkuje się też w przeciwną stronę między węzłami Głębocka, Łabiszyńska i Marymoncka także po kolizji na wysokości tego pierwszego węzła. Teraz bardzo dobra informacja dla kierowców, bo już za chwilę w południe a dwójka od węzła Łukowisko do Białej Podlaskiej będzie przejezd dla kierowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępni blisko 30-kilometrowy odcinek autostrady na Lubelszczyźnie. Na całość między Siedlcami a Białą Podlaską jeszcze chwilę poczekamy, bo trwają tu ostatnie prace wykończeniowe i wystąpimy o pozwolenie na użytkowanie, mówi dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Jarosław Wąsowski. Cały odcinek, który już pozwoli w pełni funkcjonalność autostrady uzyskać od Siedlec do Białej Podlaskiej chcielibyśmy udostępnić w czerwcu. Także czerwiec to jest ten moment, gdzie całym odcinkiem autostrady od Siedlec do Białej Podlaskiej pojedziemy. Odcinek A2 odsiedle z do Białej Podlaskiej liczy około 67 kilometrów. To dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, ale z rezerwą pod budowę trzeciego pasa. Koszt tej inwestycji to blisko 3 miliardy złotych. 22 11 11 to numer do Radia Kierowców. Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie.